Kochani, mam nadzieję, że wy się tak samo jak ja, co znaczy, że nie. E, <grywa> Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja potrzebuję około 3 godzin, żeby w ogóle odpuchnąć po śnie, więc, e, <grywa> więc ja po prostu się regeneruję przez cały dzień. E, I tutaj, nie wiem, jak się dowiedziałam, że wstajecie o 6 rano, bądź o 7, e, i, i, tak, i Marcin wczoraj nam mówi, że no, to spotykamy się tak, e, co, o 9? 9? A 9.45, tak, to yy, tak późno wstajesz, a mówię, nie, ja wtedy jeszcze śpię ogólnie, <omedicalikal Louise> ja jeszcze wtedy śpię, my w Warszawie trochę żyjemy inaczej i em, jesteśmy chyba troszkę mniej, yy, jak to się mówi, zdyscyplinowani, mówię tylko o sobie i o Maćku, pewnie reszta warszawiaków y. jest dyscyplinowana, Maciek, no. Ok, kochani, jeżeli mówimy o miłości, to w sumie nie sposób nie powiedzieć o relacjach między ludźmi, ponieważ miłość, możemy się uczyć o miłości i mówić, że Bóg nas kocha i powinniśmy dawać miłość, ale miłość dopiero się objawia w interakcji z drugim człowiekiem. I w ciągu mojego życia miałam tyle interakcji z ludźmi i w moim życiu i w życiu Maćka przewija się tyle ludzi, że to zainspirowało nas do stworzenia tego słowa pod tytułem jak być nieszczęśliwym i zniechęcić do siebie innych. Słuchajcie, ja myślę, że ruszymy, ruszymy od fajnych treści, potem mam nadzieję, że inni mówcy powiedzą wam coś pozytywnego. Okej, okay, kochani, jak zniechęcić do siebie innych? Być sobą, nie. Narzekaj i doszukuj się negatywów. Słuchajcie, narzekać można na wszystko. Na pogodę, na wagę, na wygląd, na korki, kiedy musisz dojeżdżać do pracy, na to, że musiałeś wcześniej wstać, na innych ludzi, na, na swoją urodę. Możesz narzekać na wszystko i doszukiwać negatywów każdej rzeczy. Więc dzisiaj, jeżeli wstałeś i się nie wyspałeś, możesz na to narzekać. A możesz po prostu siedzieć w cichości i czekać, aż w końcu świadomość wróci do ciebie i zaczniesz myśleć. I słuchajcie, ja czasem mam tak, że spotykam się z ludźmi i jestem w kościele, w kościele jest bardzo dużo ludzi. I ja mam tak, że czasem nie chcę zadawać aż pytania, co u ciebie słychać. Ja przestałam zadawać to pytanie ludziom. Bo wiecie co, bo jak ja zadaję pytanie, jak się czujesz... Ja słyszę po prostu litanie i ja słyszę całe życie i ja słyszę, ja słyszę tyle negatywów, że ja sobie myślę, no dobrze, jeżeli widzisz tylko to, no to, to jest twoja sprawa, ale, ale ja myślę, że jest coś więcej. I możesz doszukiwać się tylko negatywów, i patrzeć tylko na te głupoty, które dzieją się w twoim życiu i są złe, albo możesz wyszukiwać dobrych rzeczy w swoim życiu, a to zależy od ciebie. I możemy mówić tutaj o miłości, o tym, że Bóg uzdrawia, że Bóg wypełnia miłością, że tą miłość dajemy dalej, ale co ty z tym zrobisz po tej konferencji, to zależy od ciebie. Krytykuj. O. Słuchajcie, najlepiej krytykuje się innych. Najlepiej krytykuje się, jak ktoś coś tworzy, bo w sumie nie, nie mamy potrzeby krytykować kogoś, kto nic nie robi. No, bo w sumie zaczniesz krytykować. No, ta osoba po prostu sobie żyje. No to co? No, to nikt sobie żyje. Ale najlepiej się krytykuje osoba, która, która naprawdę bierze swoje życie i działa. Słuchajcie, no. o! Można krytykować tę konferencję, co wam się nie podoba, może muzyka wam się nie podoba, może mówcy wam się nie podobają, może to słowo nie będzie wam się podobało. Krytykujcie, a najlepiej nie krytykujcie do mnie bezpośrednio, tylko po prostu krytykujcie między sobą i pogadajcie o tym za moimi plecami i obgadajcie to po prostu tak po przyjacielsku. Co wam się podobało, co wam się nie podobało, ale śmiałkowie. Słuchajcie, jeżeli jesteście śmiałkami, możecie podejść bezpośrednio, skrytykować do danej osoby i powiedzieć w twarz, co myślicie. O. Tu potrzebna jest nieomylność. Jeżeli jesteś śmiałkiem, że podchodzić do drugiej osoby, musisz wierzyć w swoją nieomylność. A krytykować jeszcze możesz przez Facebooka. Kocham, kocham krytykę przez Facebooka. Ja wiem, że jak wrzucamy zdjęcia na konferencję Baza Centrum, która jest coraz większą konferencją, my po prostu tak czekamy... My już wiemy, które zdjęcie budzi kontrowersje, i tak czekamy. OK, liczymy, odliczamy czas, kiedy ktoś znajdzie się jakiś śmiałek, który skrytykuje. Możecie skrytykować moje tatuaże, mój wygląd, moje włosy. I słuchajcie, ostatnio tak się stało. Jeżeli chodzi o bazę centrum, my robimy taką ankietę, gdzie każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, dlatego, że chcemy podnosić jakość i chcemy wiedzieć, co zmienić ale chyba część ludzi myśli, że to jest po prostu miejsce, gdzie mogą krytykować. Więc my czasem te czytamy te ankiety i tak good for you, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, że są anonimowe, nie wiem, kim jesteś, więc to jest też bardzo dobre miejsce. Możecie też znaleźć forum na Facebooku i tam sobie krytykować. W ogóle jest, tyle, jest tyle płaszczyzn, niesamowite. Plotkujcie! O, oh, plotkowanie. W sumie to nie jest plotkowanie. To jest rozmawianie o drugiej osobie, ale w dobrej wierze. To jest dzielenie się z innymi informacjami, które posiadasz na temat danej osoby i wymienianie się z postrzeżeniami. To jest tak, że jak coś wiesz, jak coś usłyszysz, jest to dość fajna informacja, najlepiej jak pobiegniesz do drugiej osoby i tak, ej, słuchaj, martwię się, ale zacznijcie od tego, że się martwicie i obgadajcie sprawę z drugą osobą. Nie idźcie bezpośrednio. Ja sprawdzam, słuchajcie, ja mam, e, ja mam bardzo e, wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o zaufanie. U mnie bardzo łatwo można zawieść zaufanie. Ja zawsze mam taki teścik, on wychodzi niechcący, ale zawsze, kiedy poznaję osobę i naprawdę zaczynam ją lubić, e, to wiecie, na czym polega relacja, że wymieniacie się informacjami na temat siebie, mówicie co was, nie wiem, mówicie coś o swoim życiu i ja zazwyczaj mówię jakiś tam urywek ze swojego życia albo coś, co jest dla mnie ważne i czekam, jak szybko to do mnie wróci. Ich hitem było chyba to, po prostu przeszło, przeszło w ogóle moje oczekiwania wtedy, kiedy... Dzień wcześniej powiedziałam coś jednej osobie na temat siebie, następnego dnia przyszła do mnie osoba zupełnie niezwiązana z tematem i powiedziała, że słyszała o mnie taką plotkę. Gratulacje, wykreślam cię z listy moich znajomych. To jest tak, że wiecie, jeżeli chodzi o relacje, może mieć różne relacje, ale nie wszystkie są przyjacielskie nie wszystkim możecie ufać. Ja jestem z takiego domu, gdzie zaufanie dla mnie to jest po prostu klucz do relacji, to jest podstawa budowania, to jest fundament budowania relacji. I ja mam... Wiecie, bo ja, to jest tak, że jak się jest z domu alkoholowego, gdzie się przeżyło dużo rzeczy w swoim domu, gdzie nie miałeś zaufania do matki, gdzie każde słowo, które było powiedziane i każda obietnica była łamana, to jest tak, że ja naprawdę rozliczam siebie, myślę, że z obietnic i bardzo staram się ich przestrzegać, ale także... Bardzo dużo oczekuję od drugiej osoby, że ta osoba mnie nie zawiedzie, bo dla mnie, bo dla mnie zawód w kwestii zaufania to jest takie, słuchajcie, nie mamy o czym mówić. Eee, nie ma przebacz, nie ma przebacz. Czyli to nas prowadza do, prowadzi do kolejnego punktu. Nie przebaczaj. <grych> jak ktoś cię zrani, jak ktoś cię zrani swoim zachowaniem, czynem, trzymaj urazę. Po prostu trzymaj urazę, aż zamieni się w gorycz. Najlepiej pielęgnuj ją i podsycaj tą urazę każdego dnia. Nie przebaczaj. Nie przebaczaj przed Bogiem, nie wyrzucaj to przed Bogiem. I nie rozliczaj się z tą osobą, po prostu to trzymaj. Wtedy na pewno będziesz nieszczęśliwy. Wtedy na pewno gorycz wyjdzie na Twojej twarzy. E, najtrudniejszą, chyba najtrudniejszym momentem, kiedy musiałam przebaczyć, miałam, miałam dwa takie momenty, ale ten najtrudniejszy moment to było, kiedy. Nawróciłam się już oddam swoje życie Bogu. Yy, I chciałam więcej, wiecie, chciałam być pełna Ducha Świętego, chciałam działać. I ktoś mi powiedział, wiesz co, w twoim sercu jest nieprzebaczenie. Najpierw musisz przebaczyć, że pójść dalej. A ja mówię, nic nie mówię, bo zaczęłam ryczeć, straszliwie zaczęłam ryczeć i usiadłam do, swojego, do swojej ławki i mówię, Boże, jestem w stanie przebaczyć wszystko, ale są takie zranienia, których nie jestem w stanie po prostu oddać. I moja mama miała męża. To był mój ojczym. I mój ojczym okazał się alkoholikiem po jakimś czasie. I on, słuchajcie, jeżeli widzicie swoją mamę, która z każdym dniem staje się coraz bardziej, wiecie, mizerna, kiedy, kiedy ucieka z niej życie i obserwujesz to, jak każdego dnia na jej twarzy pojawiają się nowe siniaki. Jej mąż jest alkoholikiem i przychodzi codziennie do domu i twoja mama jest nieszczęśliwa. po prostu nienawidzisz tego człowieka, tak po prostu szczerze nie chcesz mieć z nim do czynienia. Ja musiałam przebaczyć swoim ojczymowi i ja mówię, Boże, to jest niewykonalne, po prostu on zniszczył moje życie, zniszczył życie mojej mamy, to jest niewykonalne. I zaczęłam od... Prostej rzeczy... Prostej, a może trudnej... Trudnej rzeczy. Zaczęłam weryfikować, czy umiem w ogóle błogosławić tego człowieka. I mówię, że... Boże... Boże... Błogosław go. To było koniec. Ja po prostu nie byłam w stanie więcej wypowiedzieć. Ale z czasem, jak się złamałam, udało mi się przebaczyć. I dopiero jak przebaczyłam swojej mojej mogłam iść dalej. Ale jeżeli chcesz zniszczyć swoje życie i nie chcesz ruszyć dalej... Trzymaj urazę. Słuchajcie, oczekujcie od innych, a jak nie spełnią waszych oczekiwań, po prostu się obrażajcie, strzelajcie focha. Bo wiecie, ja tutaj wam powiedziałam o przebaczeniu, które jest trudne i mamy prawo, tak, mamy prawo czuć się zranieni, mamy prawo do swoich uczuć, mamy prawo do tego, aby... Mamy prawo do tego, aby być czasem zranionym. Ale są urazy, które nie mają znaczenia. Są zawody, które nie mają znaczenia i nie warto się fochować. Nie warto się obrażać na daną osobę. To są małe pierdoły. Słuchajcie, to są rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Wy możecie się fochować i możecie wciąż się obrażać i wciąż możecie robić konflikty między ludźmi. Upatruj winę w innych osobach nigdy w sobie. Obarczanie, pora, obarczanie winą za porażkę jest najłatwiejsze. Najlepiej obarczyć tą winą drugą osobę. Kiedy ja wpadłam w depresję, ja widziałam, ja, ja miałam listę osób, które do tego doprowadziły. Ja, to była lista. Upatruj winę winnych nigdy w sobie. Słuchajcie, porównujcie się z innymi, z osiągnięciami innych. To jest bardzo prosty sposób do tego, żeby nie mieć relacji. Nie robię tego, bo ktoś inny zrobi to lepiej. W sumie nie mam takich umiejętności, inna osoba ma. to, sama pieniądze, ja nie mam. Mam za małą chatę, ta osoba już ma mieszkanie. Ta osoba ma chłopaka, ja nie mam chłopaka. On ma żonę, ja nie mam. Możemy się porównywać nieustannie i wciąż być niewystarczający. Kiedyś ktoś powiedział, kiedyś moja przyjaciółka do mnie podeszła i mówi, no miałam taką rozmowę z, z dziewczyną, która straszliwie narzekała na swoje życie i zaczęła płakać i mówi, to co wice, wika to ma łatwo, fajnie, fajne ma życie, ma wszystko. Ja tak, serio, powiedziałaś jej, co ja w ogóle przeżyłam, powiedziałaś jej, jakie boje muszę toczyć i ona mówi, tak, powiedziała mi, słuchaj, tak, chcesz być wiką? to ja ci powiem, jak jej życie wyglądało, jak wygląda. Z czym musi walczyć? Musi walczyć ze swoją mamą, która, z, od której uciekła z domu, musiała walczyć z, z domem, gdzie był alkohol, gdzie, był, e, gdzie była przemoc. Swojego tatę poznała w wieku siedmiu lat, e, poznała swojego męża. E, i Poznała swojego męża i to był super punkt zwrotny. Bóg wie, czego potrzebujecie i ma dla was najlepsze rzeczy. Nawet jak sami, jak sami nawet nie wierzycie, że ma dla was. Tak samo jak dla mnie miał męża. Ja nie wierzyłam, że będę miała wspaniałego męża. Ja myślałam, że będę miała męża alkoholika, bo tak zostałam kształtowana. Więc słuchajcie, spodziewajcie się dobrych rzeczy. I kiedy usłyszałam, że ktoś mi zazdrości, ja sobie myślałam, że niewiele osób jest... Myślę, że Pan Bóg wie, ile jesteśmy w stanie udźwignąć na swoich barkach, ale... Ja naprawdę dużo przeżyłam i w związku z tym muszę sobie dawać radę do dzisiaj z emocjami, które mam. To Pan Bóg uzdrawia z przeszłości, ale pewne emocje zostają i ty po prostu musisz pracować nad sobą całe życie. I czasem, wiecie, ja, od, ja nigdy nie narzekam. Ja naprawdę staram się nie narzekać. My z Maćkiem przerabiamy swoje problemy, modlimy się, oddajemy to Bogu. Nie narzekamy, chociaż czasem jest ciężko. Po prostu są dni, kiedy chcecie się płakać i wiesz, że życie Cię znowu łamie, wiesz, że znowu przychodzi moment, który Cię łamie. I są takie momenty, ale ja nie narzekam. I w związku z tym, i w związku z tym, ludziom zdarza się zazdrościć i porównywać. I wiecie, miałam taki moment, kiedy wcale nie byliśmy jakoś wydolni finansowo, ale ja bardzo lubię dawać i zawsze wszystkim stawiałam, nawet na studiach, kiedy praktycznie nie miałam żadnych pieniędzy, jak mi zależało, że ktoś z nami pojechał gdzieś na wyjazd, ja zbierałam, ale także zbierałam dla tej osoby. To jest po prostu coś, że ja po prostu lubię ludzi, a czasem nie lubię. <śledzianie> I był taki moment, że po prostu parkowałam samochodem, Yy, I przebiłam sobie oponę yy, o jakiś krawężnik w Warszawie. Tak przychodzę do kościoła i tak siadam i tak podchodzi do mnie osoba z kościoła, osoba z kościoła, która służy w naszym kościele. on mówi, no co tam słychać? Ja mówię, mam czasem prawo powiedzieć, że coś nie wyszło tego dnia. Rozumiecie, że to nie jest tak, że teraz musicie robić dobrą minę do, do z mojej gry. Ja mówię, przebiłam oponę i teraz muszę wymienić wszystkie koła, a wszystkie koła kosztują... No, coś dużo. A on tak patrzy patrza mi, no, na biednego nie trafiło. Ja, ja tak, dzięki, dzięki to potrzebowałam. Możesz odejść. Możesz odejść i iść dzielić się miłością dalej. Słuchajcie, jeżeli chcecie być nieszczęśliwymi i zrazić do siebie innych, Działajcie bez pasji. Działajcie bez pasji, nie angażujcie się w dobre projekty. Możecie nie mieć czasu, możecie nie mieć chęci, możecie nie być idealni, przecież nie musicie wcale tego robić, a jak już coś robicie, po prostu róbcie to z łaski. Ojeku, jak kocham, kiedy ludzie robią coś z łaski. To jest najwspanialsze uczucie, jakie można spotkać. Wtedy wiedz, że naprawdę, naprawdę zraziłeś mnie do siebie. A najlepiej odmów pomocy. I Słuchajcie, była, była taka sytuacja kiedyś, kiedy przygotowywaliśmy spotkanie i nosimy te ławki i widzę, że są, za, że są dziewczyny, które noszą te ławki, i siedzi rząd chłopaków, bo gadają, no bo wiecie, wymieniają się nie wiem, spostrzeżeniami pewnie na temat polityki, boga i w ogóle to są bardzo ważne rozmowy męskie. E, ja, tak, ja tak podchodzę, ej, słuchaj stary, czy mógłbyś pomóc tą ławkę przenieść? A ten człowiek na mnie patrzy, jeden z liderów zresztą, e, i mówi. Teraz nie mogę, bo jestem zmęczony. Wiecie, mnie wtedy mnie, mnie takie sytuacje wmurowują. E, ja, tak, ja tak muszę się otrząsnąć. mi się zajmuje dwa dni, ja po prostu mam tyle emocji i tak sobie myślę, jak tacy ludzie mają w ogóle znajomych, jak tacy ludzie w ogóle funkcjonują. <grytanie> Wiecie, to jest po prostu... Możesz być wtedy, nie wiem, to jest taka samotność, jesteś skazany na banicję. Przy organizacji takich eventów jak Baza Centrum my potrzebujemy bardzo dużo ludzi do pomocy. Nasz staw liczy z 55 osób, plus jeszcze osoby, które nie zaliczamy do stawu, ale też mają jakieś działki do wykonania. I przy pierwszej rozmowie, bo to jest tak, ja naprawdę widzę potencjał w ludziach i ja kocham ten potencjał w ludziach i myślę, że to jest coś, w czym Pan Bóg mnie używa i to jest fajne, że każdy z nas ma swoje powołanie i Bóg używa nas w różnych rzeczach, ale ja często widzę potencjał w ludziach, ale ci ludzie nie widzą w sobie potencjału, a nawet kiedy już zauważą, to nic z tym potencjałem nie robią. I czasem my dajemy działki, bo wiemy, że to jest Ej, słuchaj, tutaj się rozwiniesz. To jest działka, w której się rozwiniesz. Służ z nami, cieszymy się, że jesteś. Działaj, dawaj, dawaj, jedziesz. Zobaczysz, że to, co zdobędziesz w kościele, wykorzystasz potem w życiu. Yy, I potem przy pierwszym spotkaniu, po pierwszym motywacyjnym, każdy zajarany i przy kolejnym spotkaniu, ja już wiem, że będzie łacha. To po prostu jest łacha, kiedy mi osoba mówi, no wiesz, ogólnie wiem, o czym rozmawialiśmy, ale, ale... No ja generalnie teraz nie do końca mam czas do konferencji, może na konferencji, co czy już wezmę tam wolne i będę, ale nie mogę za bardzo rozwinąć tej działki, bo, bo po prostu no tak się składa, że mam szkołę i mam inne rzeczy i najlepiej zróbmy to co rok temu. Ja tak... Słuchaj, dziewczynko. Ja wiem, co to jest poświęcenie, każdy z nas coś poświęca. Ja wiem, co to jest ciężka praca, ja wiem, co znaczy mieć studia i mieć dużo rzeczy na głowie, ale to jest właśnie służba, to jest właśnie poświęcenie. To jest właśnie poświęcenie. Jeżeli się angażujesz w coś, nigdy nie działaj z łaski, nigdy nie rób czegoś na odwal. Po prostu nie rób, najgorsze jest robienie czegoś w 50%, nad w 90%. Włóż 100% tego, co masz, ale włóż to 100%. Wczoraj rozmawiałam z kimś i mówiliśmy właśnie sobie o tym, że jak chcesz, żeby coś zrobione było szybko, Daj to osobie, która nie ma czasu. Ona ci to zrobi. To znaczy po prostu jej życie jest tak zajęte, że ona, ona po prostu ci to zrobi. Eee... Słuchajcie, oceniajmy innych i napominajmy. My chrześcijanie kochamy to robić. <słuch> w sumie prowadzę tak świętobliwe życie, że mam prawo ocenić innych i mam powiedzieć prawo im, co robią źle. Możesz powiedzieć mi o moim tatuażu, tak jak mówiłam, możesz mi powiedzieć, że to grzech, że moje żarty są głupie, możesz powiedzieć, że nie pasuję do kościoła. Wiecie, że mieliśmy taką sytuację ostatnio, że osoba mnie wzięła na rozmowę z kościoła i powiedziała, że musi ze mną porozmawiać. Najpierw wzięła Maćka, okazało się, i mówi Maciej, przepraszam cię, bo kiedy przyszedłem do kościoła, i zobaczyłem, że wychodzisz z łazienki w czasie nabożeństwa. Ja myślałam, że tam ćpasz, bo tak wyglądasz. Eee, ta sama osoba wzięła mnie i powiedziała, Wiki, przepraszam cię. Kiedy cię zobaczyłem, pomyślałem sobie, co taka osoba robi w ogóle w kościele? I ja mówię, słuchaj, nie ma problemu, w ogóle szanuję to, że do mnie przychodzisz i mi to mówisz. On mówi, że teraz myślę inaczej i w ogóle tak nie jest. Ja mówię, dziękuję ci, to jest odwaga w ogóle, że do mnie podchodzisz i mi to mówisz. I u nas w Warszawie jest ewangelizacja uliczna, w różnych miejscach i ja nie wiem, co to za kościoły, ale czasem jest tak, że stoi osoba, ja wiem, że to jest z kręgu protestanckiego, ale ja, nie, ja po prostu na nich się nie chcę przyznawać i ta osoba nawołuje i mówi, jesteście grzesznikami, jesteście nagrzesznikami, nawróćcie się, bo będziecie płonąć w piekle. No wróć trzyma wielki szyld ognia piekielnego, że po prostu jesteś takim grzesznikiem, że tutaj będziesz się smażyć, jeżeli nie oddasz swojego życia Chrystusowi. Ja sobie myślę, kim my jesteśmy, żeby uświadamiać ludzi o grzechu. Bóg uświadamia ludzi o grzechu. My mówimy o Bożej miłości, wskazujemy na Chrystusa. Do Niego należy reszta. I ostatnio usłyszałam od, yy, od mojego fryzjera i opowiada, że właśnie przechodził tak... tak Mijał te osoby, i jeden przechodzień się zaśmiał właśnie z takich tekstów. Bo w sumie, na no jak masz zareagować, jeżeli ktoś ci mówi, że sponiesz piekle? E, prześmiej to. E, I on tak, co się śmiejesz, kretynie? Z Jezusa też się śmieli. Tak, Boża miłość, Boża miłość, ale Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. Słuchajcie, sprawmy, że druga osoba czuła się niegodna, niewystarczająca, czuła się tak grzeszna, żeby w ogóle odeszła z kościoła. I że sobie poszukała miejsca, gdzie znajdzie akceptację. Sprawmy to. My naprawdę umiemy to robić. I słuchajcie, ja to mówię z doświadczenia, z ludźmi i ja wiem, tak, te wszystkie cechy, ja, ja bym mogła mnożyć, ale te wszystkie cechy możecie odnaleźć, nawet niekoniecznie skumulowane w jednej osobie, ale czasem Czasem wiecie, że nie chcecie mieć do czynienia z daną osobą. Po prostu wiecie. I z kim najchętniej przebywacie? Z kim najchętniej przebywamy? Przebywamy z ludźmi, którzy mają pasję, którzy mają wizję, którzy mają miłość, którzy mówią dobre rzeczy, które coś robią, które, które mówią, chwalą, które, które dodają wartości do twojego życia. Dlaczego kochamy przebywać z pastorami, z liderami? Dlaczego nas ciągnie od takich osób? Nie dlatego, że są znane, w Bożym Królestwie i w Kościele i po prostu chcemy sobie z nimi strzelić zdjęcie tylko dlatego, że poświęcają swoje życie dla czegoś coś więcej i robią to z miłości. Oni robią to dla ludzi, oni kochają ludzi. Dlaczego chcecie uścisnąć dłoń Marcina? Nie dlatego, że stworzył tą konferencję, tylko dlatego, że kocha ludzi. Wiecie, że znam liderów, oni są z nazwy liderami, ja wiem, że są liderami, ale ja rozmawiam z ich podopiecznymi i ci podopieczni mówią, że no, dostałam ostatnio zakaz w ogóle yy, ewangelizowania ludzi, ponieważ potknąłem się, podwinął mi się noga. Ja, jak ci się noga potknęła? Co takiego zrobiłeś, że dostałeś zakaz w ogóle uczestniczenia w eventach chrześcijańskich i w ogóle masz teraz pokutować, pokutować, pokutować? I on mówi, że napiłem się na imprezie. Ja tak, Boże, musielibyśmy wywalić każdą osobę z naszych spotkań młodzieżowych, naprawdę. Nie mielibyśmy ludzi w służbie, kto się nie potknął nigdy i nie zrobił nic głupiego, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja tak sobie słucham o tym liderze i mówię, stary trzymaj się, proszę cię tylko wytrzymaj, nie opieraj swojego życia na człowieku. Słuchajcie, i on teraz odpadł, on nie wytrzymał tego nacisku, nie wytrzymał tej presji, tych wymogów, on po prostu odpadł. Najważniejsze, co możesz dać drugiemu człowiekowi to jest miłość. To miłość trzymam. to miłość, to jest największy budulec. Nie twoje słowa, nie omylność, miłość. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nigdy nie zdarzyło mi się skrytykować, powiedzieć coś złego o drugiej osobie, pomyśleć coś złego. No skłamałabym, gdybym nie zrobiła żadnej z tych rzeczy, które wymieniłam. Okej, okay, jesteśmy grzesznikami, zdarza się, ale niech to nie definiuje to, kim jesteś i niech to nie będzie twoja natura. I weźmy tą miłość, o której mówimy, ale zróbmy coś z tym. No weź to do domu i zacznij pracować nad sobą. Proszę Cię, pracujmy nad sobą. Kocham ludzi, którzy nad sobą pracują. To jest ciężkie. Ja do dziś czasem przepłakuję cechy, które mam i mówię, Boże, dlaczego mnie tak... po prostu to jest tak trudne czasem. Położyć pewne rzeczy przed Bogiem i nieustannie wchodzę w te same rzeczy, nieustannie popełniam te same błędy. Być może są głupie błędy, ale popełniam. Ale da się to przepracować. I słuchajcie, Jakbym miała zobrazować to, z czego my czerpiemy, i jakbyśmy mieli zobrazować nasz taki zbiornik, z którego czerpiemy, to chciałabym Wam zademonstrować pewien obraz. Musisz sobie wyobrazić, że masz jakiś zasób energii, źródło, z którego czerpiesz. I musisz, słuchajcie, musimy zweryfikować stan swojej duszy dzisiaj. Czy Twój zbiornik jest pełny, czy pusty? I co w tym zbiorniku się znajduje? Widzicie, mamy jedno prawdziwe, nieskazitelne źródło prawdy na nasz temat. Jedno nieskazitelne źródło miłości, opinii, zdania na nasz temat. I to jest relacja z Jezusem Chrystusem. Im mniej czasu spędzasz na relacji, na rozmowie ze swoim Bogiem, On pragnie wypełniać Twoje życie prawdami na temat Twojego życia, na temat Ciebie, na temat Twojej wartości. On pragnie wypełniać. On pragnie dolewać, uzupełniać. I widzisz, my doświadczamy ludzi, którzy, ja ich nazywam żebracy miłości. To są ludzie, którzy nie znają źródła, ponieważ jeżeli znasz źródło, to nie jesteś żebrakiem. Jeżeli znasz źródło, miejsce, z którego płynie miłość, to doskonale wiesz, gdzie iść. Ale znam żebraków miłości, którzy chodzą po ludziach. Ej, powiedz mi coś dobrego. Ej, daj mi jakieś wartości. Ale chcę Ci powiedzieć, że ta woda nigdy nie będzie czysta. Nigdy nie będzie czysta, jeżeli będziesz szukał miłości w związkach, partnerskich, relacjach, w innym człowieku. Jeżeli uzależnisz się od drugiego człowieka, jeżeli będziesz nieustannie poszukiwał miłości w drugim człowieku, a nie uzupełnisz najpierw siebie prawdami z góry, prosto z nieba, Boga, który zna Twoje życie, wie kiedy umrzesz, Wie, co możesz dać. Wie wszystko na Twój temat. I to, wiecie, nie jest woda. To źródło nie chce wypełniać Cię po to, żebyś Ty, wiesz, zakręcił się i był takim słoiczkiem. Bo Kościół naprawdę robi wiele, żeby być toksycznym. Naprawdę robimy, uważam, że robimy za dużo, żeby być, że stajemy się, toks robimy za dużo toksycznych rzeczy. Bo zakręcamy nasze słoiczki. Wiecie, doświadczyliśmy Boga i nam się wydaje, że to wystarczy. I chcę Ci powiedzieć, każda woda jest w stanie zatęchnąć, jest w stanie skisnąć. Jeżeli nie będziesz w użytku, jeżeli nie będziesz dzielić się tą miłością, jeżeli nie będziesz mówił, opowiadał ludziom o Chrystusie, zatęchniesz. Zwyczajnie zatęchniesz, zepsujesz się. I to jest fenomen tego, co Chrystus nas nauczył. Kiedy faryzeusze, sadyceusze przychodzili, wystawiali Go na próby, On powiedział, wszystkie przykazania, wszystkie wasze prawa mieszczą się w dwóch podstawowych krokach. I wybaczcie mi parafrazę, ale wydaje mi się, że mógłby również też tak powiedzieć. W dwóch podstawowych krokach. Będziesz kochał mojego tatę, całego serca, z całej myśli, z całej duszy. Będziesz kochał mojego Ojca, ponieważ... On jest twoim źródłem. On chce uzupełniać twoje życie. A drugi krok, będziesz kochał innych tak jak samego siebie. Będziesz im życzył dobrych rzeczy. Dlaczego my robimy tak wiele, żeby być toksycznymi kościołami? Dlaczego krytykujemy? Dlaczego nie potrafimy przebaczać? Dlaczego potrafimy się kłócić o pierdoły? Dlaczego potrafimy... Wiecie, słyszę... I słyszymy mnóstwo historii ludzi, którzy odeszli z kościoła, ponieważ nie usłyszeli słów miłości. Usłyszeli swoje op opinie innych na ich temat, krytykę. Bodajże trzy lata temu, wiecie? O czwartej nad ranem, pamiętam, dostaliśmy telefon, obudził nas. To był chyba z piąty telefon, który mnie obudził. Zadzwonił do mnie mój wujek ze Stanów. I wiecie? Dzwoni, mówi. Maciej, mój tata zmarł, czyli mój dziadek. Ja jestem w szoku. Co się stało? Wiecie, mój dziadek, który codziennie chodził do kościoła, może przesadzam, może trochę rzadziej, ale chodził do kościoła. Wydawało mi się, że wszystko jest u niego w porządku. Wydawało mi się, że ma relacje z ludźmi z kościoła, karmi się fajnymi rzeczami, zna źródło. Wydawało mi się, że nie muszę pracować nad swoją rodziną, przecież nie muszę mojemu dziadkowi mówić fajnych rzeczy. Pewnie jest już za stary na miłość od swojego wnuczka. Wiecie, mój dziadek odebrał sobie życie. Mój dziadek popełnił samobójstwo. I ja nie widziałem tego momentu, w którym on zapomniał o źródle. I jest mi okropnie do dzisiaj źle, że ja nie byłem tym wnuczkiem, który mu mówił dobre rzeczy że nie byłem tą częścią rodziny, która karmiła go fajnymi rzeczami, a jednak czegoś brakowało. Wiecie, wierzę, że Chrystus dzisiaj, Jezus, zachęca nas do tego, żebyśmy budowali, wspierali rodziny, domy, żebyśmy nie budowali podziałów, nie niszczyli domów, rodzin, powołań, żebyśmy wspierali się nawzajem, bo każdy, nikt, wiecie, nikt nie jest za młody, nikt nie jest za stary, nikt nie jest zbyt przeciętny na miłość Jezusa Chrystusa. I my mamy być w uczy, użytku. Nie bądźmy za zatęchłymi chrześcijanami. Wiecie, chciałbym, żebyśmy powstali. I myślę, że zrobimy pewien gest, jeżeli jesteś zachęcony do tego. Jest pewien gest poddania się. To są podniesione ręce. Jeżeli pragniesz poddać się dzisiaj i w tym wszystkim, co Wika mówiła, odnajdujesz siebie, odnajdujesz siebie toksycznego swoją cechę, która być może rani nieustannie i wynika z tego wielkiego deficytu i tego, że jeszcze nie spełniłem pierwszego kroku, że nie znalazłem wartości w Jezusie Chrystusie, że wystarczająco dużo nie usłyszałem miłości od mojego Boga, który ją ma dla mnie. To chcę, żebyś podniósł swoje ręce, poddał się Bogu, który jest w stanie nieustannie, nieustannie obrabiać, przerabiać Ciebie. Uzupełniać. Zapraszam zespół. Jeżeli czujesz się zachęcony, poddaj się dzisiaj Jemu, Jego obróbce. Pozwól Mu się uzupełnić. Nie bądźmy toksycznymi kościołami. Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni. Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że Ty jesteś źródłem naszej miłości. Ty jesteś Bogiem, który kocha. Ty jesteś Bogiem, który, Ojcze, nigdy się od nas nie odwraca. Jezu, ja proszę Cię, żebyś... Niszczył wszelkie zranienia, krzywdy, Panie. Żebyś, Ojcze, naprawiał, Panie, nasze domy, żebyśmy, Ojcze, nigdy nie skreślali nikogo, Panie. Ponieważ nikt nie jest za młody, nikt nie jest za stary na Twoją miłość, Panie. Żeby doświadczyć Twojego krzyża, Twojej miłości, Jezu, proszę Cię, uzupełniaj nasze deficyty, Panie. Uzupełniaj nasze braki. Jezu, proszę Cię, przychodzimy do Ciebie, jak ta spękana ziemia, żebyś, Panie, rozlał swoją miłość. Miłość, która uzupełnia te braki, te spęknięcia. Amen.